Programu 7 dni z wolnymi mediami. Anna Przychodzień. Witam wszystkich na audycji 7 dni z wolnymi mediami, na kolejnej audycji. Moimi mi są dzisiaj Łukasz Mastalerek, Janusz Przyński. Witam. I Filip Czarnecki. Witam. Będziemy dziś rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ubiegłego tygodnia. Zaczniemy od wiadomości której tytuł brzmi – Nieznany wirus zabija na zachodzie Ukrainy. Ukraina. Mieszkańcy zachodnich regionów Ukrainy zapadają na nieznaną chorobę, której objawy diagnozowane są jako zapalenie płuc. Służby zdrowia mówią jednak o nietypowym i bardzo szybkim przebiegu choroby, która doprowadziła już do potwierdzonych śmierci 40 pacjentów. Yy, Filipie, yy, może Ciebie jako pierwszego poproszę o kilka yy, słów na ten temat. Co myślisz o tym nowym wirusie, rzekomo wirusie świńskiej grypy? Czy uważasz, że to jest naprawdę ten wirus świńskiej grypy, czy tak jak niektórzy jednak twierdzą, ma on coś wspólnego z wirusem obustronnego zapalenia płuc? No tak nawiązując do tej wiadomości, to pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłem uwagę, jest to, że w mainstreamowych mediach już od pewnego czasu mówi się tak jakby to było pewne, że to jest wirus świńskiej grypy, a tymczasem z tego co tutaj zostało napisane w tej wiadomości wychodzi, że to nie jest to takie pewne wręcz przeciwnie, tutaj jest mowa o wirusie nie świńskiej grypy lecz czegoś podobnego do zapalenia płuc tak więc myślę, że taką bardzo istotną kwestią jest to, że mainstreamowe media próbują właśnie nakręcać tą spiralę strachu, coraz większą, strachu przed świńską grypą, żeby ludzie się obawiali tej świńskiej grypy, tego, że ona jest blisko tam w Ukrainie, że to kwarantannę wprowadzili w ogóle. Myślę, że to są takie działania mające na celu powiększanie paniki, no i mające na celu to, żeby ludzie się szczepili na tą świńską grypę, no, a wiadomo kto na tym zarabia. A jeżeli faktycznie to jest ten wirus obustronnego zapalenia płuc, w momencie kiedy ktoś się zaszczepi na świńską grupę, to za bardzo mu to nie pomoże, prawda? Ale no, szczepionka się sprzeda. Jak myślisz, czy ze względu, że ten wirus nieznany tak naprawdę pojawił się, no w sumie niedaleko naszego kraju, niedaleko granic, jakieś specjalne kroki mogą być podjęte, czy coś się na ten temat słyszy u nas w kraju, jeżeli chodzi o naszą służbę zdrowia? Czy wiesz coś na ten temat? Z tego co słyszałem, to na granicy Polski z Ukrainą przy przejściach granicznych karze i Straż Graniczna, Celnicy mają mieć takie te maski specjalne przy sprawdzaniu przejeżdżających przez granicę. To są jak do tej pory jedyne kroki, które podjęła strona polska. Czyli czas pokaże, jak ta sytuacja się rozwinie. Nie ma co tutaj za bardzo się Słuchacie programu 7 Dni z wolnymi mediami. Witam wszystkich gości oraz słuchaczy po przerwie muzycznej. Moimi gośćmi właśnie dzisiaj są Łukasz Mastalerek. Witam ponownie. Janusz Korczyński. Witam. oraz Filip Czarnecki. Witam. Kolejnym tematem, na który dzisiaj będziemy, o którym będziemy rozmawiać, jest, czy, świńska, czy świńska grypa zarazi internet? Może wysłuchajmy teraz y, krótkiego streszczenia tego miasta. Stany Zjednoczone. Jak się okazuje, wirus świńskiej grypy może zarazić także internet. Dosłownie, jak w filmie science fiction. Tylko tyle, że w rzeczywistości, która nas otacza. Amerykańskie agencje bezpieczeństwa ostrzegają, że w przypadku rozprzestrzenienia się wirusa konieczne będzie zablokowanie wybranych serwerów. To ja y, oddam y, głos Łukaszowi. Y, Łukasz, jak Ty widzisz tą sprawę? Y, czy y, uważasz, że te doniesienia są prawdziwe i faktycznie mogą mieć miejsca? Y, mi się wydaje, że y, takie doniesienia a propos y, tego, że świńska grypa niby miałaby zarazić internet y, są moim zdaniem zdaniem e, niedorzecznie śmieszne, ponieważ to jest fizycznie niemożliwe. A, e, jedyny powód e, takiego rozwoju sprawy to może chęć e, władz przy pomocy paniki, którą się sieje związaną ze świńską grypą, próbę przyblokowania e, z internetu niewygodnych stron, które oczywiście mają inny pogląd niż e, Władza, która jest sprawowana. Ale tego nie wiemy na pewno. Wiadomo, że nie mówimy o dosłownym zarożeniu internetu przez grupę, tylko o tym, co się może dziać właśnie w przypadku, kiedy osoby zarażone pozostaną w domu. Jak to się ma faktycznie do, do, do rzeczywistości? Może tutaj Janusz powiesz kilka zdań na ten temat. Czy jest możliwa taka sytuacja? Myślę, że tak. Nieraz wykorzystywano różne takie ustawy, które miały takie luki do wykorzystywania właśnie przez polityków. Czy faktycznie te serwery czy tamte łącza będą na tyle przeciążone, czy jest to możliwe? Chodzi mi o to tłumaczenie ludziom, że y... ludzie uwierzą w takie bajki. Yy, mi się wydaje, że to jest yy, niemożliwe, ponieważ yy, yy, świńska grypa nie zbiera aż tak yy, wielkiego żniwa, żeby tak wiele osób mogło zostać w domu i przeciążać internet. Yy, takie argumenty nie mają pokrycia w rzeczywistości. To jest yy, po niedorzeczne i zabawne. Czyli twierdzicie, że tej wiadomości nie należy traktować zbyt poważnie i tutaj nie ma się za bardzo co w takiej sytuacji? Nie, no oczywiście, że nie. Ta informacja jest zbyt, jakby to powiedzieć, rozdmuchana, Po prostu nie ma ona takiej skali w rzeczywistości, jak jest medialnie propagowana. Filip, czy ty masz jakieś swoje zdanie na ten temat? Czy może myślisz inaczej? Znaczy nie uważam się za specjalistę od internetu, ale myślę, że technicznie rzecz biorąc to, to już kwestia takiej informatycznej architektury danej firmy czy umożliwić pracownikom pracę przez internet i czy po prostu łącza tej firmy będą zdolne do yy, właśnie takiego przedsięwzięcia. W takim razie możemy wnioskować, że jeżeli pojawi się taka sytuacja, będzie to po prostu yy, no, szykiwanie ludzi i robienie czegoś pod pretekstem, prawda? Dokładnie. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Zajmiemy się teraz kolejną wiadomością, e, której tytuł brzmi. Ekonomiczna indokrynacja, czyli studia finansowe dla dzieci. E, może wysłuchajmy krótkiego streszczenia tej wiadomości. Wrocław wpadł na pomysł, jak kształtować w umysłach najmłodszych liberalizm ekonomiczny jako naturalne prawo egzystencji społeczeństwa. W tym celu wykładowcy z wyższej szkoły bankowej Nauczą uczniów ze szkół podstawowych, jak założyć własną firmę, jak zarabiać pieniądze i jak potem nimi zarządzać. W sali obok czy szkoły, także ich rodziców. Wrocław wpadł na pomysł, jak to kształtować w pomysłach najmłodszych liberalizm ekonomiczny, jako naturalne prawo egzystencji społeczeństwa. Wcześniej Ameryka próbowała tych samych sposobów w Ameryce Południowej, próbowali obalić w ten sposób rządy socjalistyczne, demokratycznie wybranych tamtych rządów. Wpajali po prostu zasady lesseferyzmu i ogólnie neoliberalizmu na Friedmana. Lesceferyzm to jest po prostu wolność działania. Każda osoba, po prostu, To jest taka zasada, gdzie każda osoba kieruje się chęcią zysku materialnego. No, co mogę powiedzieć na temat tego newsa? Po pierwsze, jest to uczenie dzieci od małego, tylko jednej strony medalu, że tak powiem, ekonomicznej szkoły, ponieważ są inne szkoły, które zupełnie inne zasady pokazują, pokazują wady tej szkoły, a one wcale nie są małe. Jest to po prostu wychowywanie od małego, małych fanatyków wolnorynkowych, którzy bez względu na argumenty, które będą im gdzie podawać, będą swoje... Będą dalej dział robić swoje. Na czym, skorupka, czym skorupka za młodo nasiąknie, prawda? To jest na tej zasadzie. Tak, tak dokładnie. Mi się wydaje. Czy coś jeszcze na ten temat, na temat tej, tej szkoły ekonomicznej miałbyś do dodania? Czy uważasz, że ona jest szkodliwa, tak? Tak, uważam, że po prostu każ popadanie w skrajności jest szkodliwe. W każdą skrajność jakieś popadamy jest dla naszego działania, dla naszego społeczeństwa szkodliwa. No więc tutaj skrajnie w stronę liberalizmu czy skrajnie w stronę e, interwencjonizmu państwowego zagłębianie się to jest po prostu źle. Powinno, było, się, wybierać, to... no, móc, móc. powinno się wybierać coś pomiędzy, coś co będzie e, problemy społeczne rozwiązywać. Gdyby było to uczciwe faktycznie przedstawienie sprawy, tutaj byłoby przedstawione to z różnych punktów widzenia ukazane, prawda? Pokazane różne możliwości, natomiast no, dzieci mają to do siebie, jak wiadomo, łatwo chłoną pewne rzeczy i później są dorosłymi osobami, ciężko jest jakoś trafnie zaargumentować, Drugi, drugą, drugą stronę na tak jak Ty to mówisz. Tak jak na lekcji religii, tu przedstawiona tylko jedna, słuszna religia i żadnych alternatyk. W ogóle jakby inne religie istniały myślę, że to tak Wydaje mi się, tak. że tak jak mówić, można to odnieść do wszystkiego. E, powiedz może coś na ten temat, y, Łukasz. Yy, mi się wydaje, że jednak y, dzieci Należy uczyć się jednak pewnej współpracy, zaufania, takiej zgodności, działania w drużynie, a jednak e, e, ekonomiczna indoktynacja e, skutkuje tym, że e, od dziecka uczymy, wpajamy e, egoizm pewne e, takie zachowania dosyć e, niegrzeczne i niedopuszczalne w społeczeństwie, które jednak powinno opierać się na współpracy, pomocy e, wzajemnej i zaufaniu, a jednak... E, w zamierzeniu ekonomicznej indoktrynacji takie cechy są niepożądane. A jednak widzę tutaj w komentarzach, bo oczywiście do każdej wiadomości mamy komentarze, że niektórym czytelnikom podoba się ten pomysł. To też mnie troszkę dziwi, dlatego że no... Jednak rodzice, zwłaszcza jeżeli ktoś jest rodzicem, powinien wiedzieć czym, czym pachnie takie stresowanie dzieci. No taka edukacja ma swoje dobre strony, bo niestety żyjemy w systemie monetarnym no i trzeba się chcąc, nie chcąc przystosowywać do tego jak w nim żyć. A prawda jest taka, że w obecnym systemie, najlepiej mieć swoją własną firmę, nie pracować dla kogoś, tylko dla siebie. Czy jednak Filip twierdzisz, że to jest po części dobry pomysł? On ma swoje dobre strony. Tak jak wszystko, prawda? ma jakieś plusy i minusy. Poza tym pozytywne nastawienie w komentarzach, mi się wydaje, spowodowane tym, że ten news się dosyć niewinnie zaczyna. Po prostu oni chcą uczyć zakładania firmy, i prowadzenia jej, no ale oprócz tego będą wpajane zasady y, ekonomiczne. Y, spojrzenie po prostu na całą gospodarkę państwową z punktu widzenia neoliberalistów, a to, jest, to nie jest dobre. Y, Czyli dokładnie. być może ci ludzie nie doczytali tutaj y, dokładnie, nie, nie zrozumieli o czym jest mowa. Y, no dobrze, słucham Cię Janów, co masz do powiedzenia jeszcze na ten temat? Nie myślę, że wydaje, że ten news jest już dobrze omówiony. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Kolejnym tematem, o którym dzisiaj powiemy, takim newsem, będzie Unikasuj.PL. Wrocław. Aktywiści Związku Syndykalistów Polski, Wrocławskiego Bloku Anarchistycznego oraz inne osoby sympatyzujące z inicjatywą Unikasuj.PL przeprowadziły akcję na placu 1 Maja. Akcja miała charakter informacyjny. Poza niej, wyjątkami spotkała się z pozytywnym odbiorem przychodniów, którzy podpisywali petycję. No i tutaj mogę coś powiedzieć na ten temat, ponieważ mieszkam we Wrocławiu i korzystam z środków komunikacji miejskiej. Przede wszystkim komunikacja miejska w Wrocławiu no, przeżywa swoje ciężkie chwile, a to ze względu na remonty, masowe remonty dróg, jakie tutaj mamy że gdziekolwiek, gdziekolwiek dojechać, bądź doczekać się na punktualny przyjazd, zwłaszcza autobusu, jest duży problem. No to już się utrzymuje taka sytuacja od dobrych trzech lat, tak żeby nie, nie skłamać. Komunikacja nie działa najlepiej i myślę, że ta akcja po części jakby oparła się na na tych problemach i na ludzie, którzy no, zapoczątkowali tą akcję, wykorzystali tą sytuację, do tego, żeby faktycznie coś zmienić. Nie wiem, czy dobrym pomysłem do końca jest darmowy transport, bo tutaj zastrzeżenia mogą mieć na przykład osoby, które korzystają tylko i wyłącznie z, własnych, z własnego środka komunikacji czy samochodów. Natomiast słyszałam, że są takie miasta, nie wiem czy w Polsce, generalnie słyszałam, że są takie miejsca, w których ten transport jest darmowy i ludzie sobie bardzo chwalą. W końcu wydaje mi się, że płacimy za też podatki, tym bardziej, że no, tak jak mówię, ta komunikacja nie spełnia założonych standardów, które tam sobie kiedyś zarząd postawił, które powinny być jakoś przestrzegane czy spełniane. Ja myślę, że, że to, to, to jest całkiem dobry pomysł. Tylko żeby to się nie, oczywiście nie wiązało z, z pogorszeniem standardu tej komunikacji, bo i tak nie jest ona najlepsza w tej chwili. To mogę więc ten tym powiedzieć. Może Wy y, słyszeliście o takich miejscach, gdzie się za darmo y, środkami y, komunikacji publicznej gdzieś w jakieś miasta, czy to w Polsce. pewnie. No właśnie, ale nie znasz takich konkretnych przykładów. Konkretnych niestety nie. A jak to... uważacie? Jak uważacie, Czy to jest dobry pomysł? Czy, czy kogoś krzywdzi? Albo czy on się sprawdzi? Zależy z czego jest finansowany. Bo jeżeli z moich no, praców, no to nie za bardzo. Czym mam e, płacić za, e, za transport, skoro z niego nie korzystam? Skoro dojeżdżam do pracy z samochodem. To też jest trochę taki socjalizm. No dokładnie. To zależy od punktu widzenia. Z kolei, jeżeli byśmy założyli Gdyby było w innych przypadkach podać jakiś inny przykład takiego socjalu, tak jak mówisz, z którego wszyscy korzystamy, a do którego jesteśmy przyzwyczajeni, w tej chwili nic mi do głowy nie przychodzi, to też nie jest do końca sprawiedliwe, prawda, że wszyscy płacą za coś, z czego tylko niektórzy korzystają. No ale yy, to jest sytuacja... opieka zdrowotna. No, no właśnie. No to już nie no, będzie... To, możliwe... Na tu leczą się prywatnych, klinikach, um, właśnie, ponieważ mają dość tego, co się dzieje w publicznej służbie zdrowia, ale na no, mus... to nadal muszę płacić na publiczną służbę. No muszę Ci powiedzieć, że ja rzadko korzystam, już odbiegając do tematu, ale faktycznie jeżeli mam skorzystać, to wolę, to wolę pójść prywatnie. Chodziesz... A propos, yy, przepraszam, yy, jeżeli... To wyrażę zgodną swoją opinię. Moim zdaniem jest to dobry pomysł, ponieważ darmowa komunikacja może wpłynąć na wzrost osób z niej korzystających, a to tym samym może spowodować spadek ceny benzyny, paliwa. Czyli kierowcy też mogą na tym skorzystać, ponieważ każdy oczywiście będzie wolał dojechać za darmo, niż zapłacić za ten stan rzeczy jednak kilkadziesiąt złotych bądź kilkaset. To dwa komunikacja będzie w jakichś dobrych warunkach. No właśnie o tym mówię, żeby te standardy nie spadły jeszcze bardziej. No to też nie jest, nie jest głupia myśl, bo faktycznie może więcej osób zacznie korzystać z komunikacji miejskiej. I być może na, na przykład ulice się odkorkują troszeczkę. We Wrocławiu mamy straszne korki, zwłaszcza przy no, starym W każdym większym polskim mieście. No to wiadomo, to, to akurat... Polskie jest... drogi i system ogólny, to jest tragedia. To już chyba nie, nie będziemy na ten temat dyskutować, chociaż można by wiele powiedzieć, prawda? Oczywiście. To powiem w ten sposób. Wiadomo, są, jak każde do pomysłu, znaczy mamy plusy i minusy. Tak jak zauważyłeś Filip, jeżeli chodzi o te pomysły tak zwane socjalne. Na pewno będzie grupa osób, której będzie to na rękę i na pewno ktoś na tym niestety straci. Być może będzie to jakaś faktycznie mobilizacja dla osób, które nie muszą korzystać z samochodu, a niektórzy nałogowo korzystają, żeby się jednak na środ środki komunikacji miejskiej. To być może będzie taka zachęta, jeżeli uda się faktycznie, bo tutaj widzę, że w tej sprawie ma być przeprowadzone referendum. Zobaczymy. Wydaje mi się, że ten temat jest wyczerpany. Pokrótce. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Co może teraz powiecie coś na temat kolejnej wiadomości? Który tytuł brzmi? Drogie dwa grosze. Zapraszam do wysłuchania krótkiego streszczenia tego newsa. Łódź. Skarb państwa nie ma zamiaru pobłażać podatnikom, nawet jeżeli chodzi o najmniejsze kwoty. W tym wypadku mowa o dwóch groszach. Stratę takiej wysokości spowodowała pewna emerytka z Łodzi. Zajście miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Kobieta była wtedy pracownicą kiosku. Pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej, podtrzywając się pod studenta, Prosił ją o sksterowanie legitymacji, co kosztowało go 30 groszy. Nie otrzymał jednak paragonu za usługę, gdyż sprzedawczyni, jak sama twierdzi, nie mogła uruchomić kasy, bo nie utrzymała jeszcze kodu od pracodawcy. Tym samym skarb państwa stracił 7% omawianej kwoty, czyli 2 grosze. Wraz z późniejszymi odsetkami suma urosła do 6 groszy. Łukasz, powiedz co myślisz na temat tej wiadomości. A... Y mi się wydaje, że e, takie typu, takiego typu ściganie ludzi za 2 e, grosze, jeden grosz, bo były też przypadki, że ktoś e, zapomniał e, zapłacić za gaz jeden grosz i narosły odsetki, e, jest skandaliczne, ponieważ e, e, jeśli chodzi o m, duże malwersacje, to jednak... E, Potrafi się odpuścić ludziom wiele milionów, przymyka się na to oko, a jeżeli chodzi o ludzi, którzy naprawdę wiążą koniec z końcem, to się ich tak gnębi już do żywego, o jeden grosz, o dwa grosze. Tak to jest moim zdaniem bezzasadne, dosyć skandaliczne i trzeba coś z tym w końcu zrobić, żeby oczywiście... Taki no ale smaczny, co zrobić? To jest... jak, jak, jak, jak to widzisz? No, trzeba. Przepisy, powiedzmy, że dług zaczyna się od iluś tam złotych, a nie od jednego grosza, bo powiedzmy sobie szczerze, no to jest skandaliczne. Ale tutaj mamy dwa grosze i nie uważasz, że ludzie zaczną wykorzystywać taką sytuację, że zawsze tam dług zaczyna się od iluś tam złotych? Bo ludzie mają taką naturę z drugiej strony, że lubią wykorzystywać pewne luki, czy tam jakieś bardziej luźne przepisy. Oczywiście, że lubią, ale jeśli chodzi o tak małe sumy, to to jest niesprawiedliwe. Później ktoś nie zdaje sobie sprawy po wielu miesiącach czy latach, dostaje pismo a propos tych pół groszy, później ma sprawy sądowe. Ale jeszcze widzę taką ciekawą sprawę, że tak naprawdę tutaj winę ponosi pracodawca tej pani, który nie umożliwi, po prostu nie umożliwił jej zarejestrowanie tej operacji, bo tam chodziło o jakąś sprzedaż drobną, kasie fiskalnej, tak? Tak, znaczy ja rozumiem to, to tylko prowokacja. że... To była prowokacja i czy nie uważasz, że tutaj winna e, e, konsekwencje tego działania powinien ponieść pracodawca, a te ściga się niewłaściwą osobę, jak noślisz? Oczywiście, pracodawca powinien ponieść, e, jednak e, moim zdaniem e, taka suma jak dwa grosze nie spowodowała jakiegoś wielkiego e, uszczerbku na zdrowiu bądź... E, e, nie była powodem, że ktoś stracił jakieś potężne sumy pieniędzy. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Zastąpimy może do mówienia już ostatniego Nisa, którego tytuł brzmi: Radovan Karadzic zbojkotował swój własny proces. Holandia. Proces o ludobójstwo byłego przywódcy bośniackich Serbów, Radowana Karadzicza, rozpoczął się w poniedziałek w Hadze przed Międzynarodowym Trybunałem do Spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii. 64-letni Karadzic, zanim stanął przed Trybunałem w Hadze. Pozostało w ukryciu przez 13 lat. Proces rozpoczął się 14 lat po zakończeniu wojny w Bośni i Hercegowinie i oczekuje się, że potrwa do roku 2012. W czwartek Karadic ogłosił, że nie zamierza stawić się w pierwszym dniu procesu i tak też zrobił. Jednakże proces nie może odbywać się bez jego obecności, gdyż oskarżony zamierza sam się bronić. Wiem, że Łukaszu masz też do powiedzenia. A na temat tej sytuacji, która ma miejsce y, w Holandii, tak? E, oczywiście. Moim zdaniem bojkot procesu przez Radowana Karadzicza to zwykła y, gra na czas, ponieważ y, y, tym samym odracza się cała rozprawa i można się bardziej przygotować do niej. A poza tym, y, znając Radowana Karadzicza, jego historię y, ucieczki, kiedy ukrywał się jeszcze we Włoszech, co jest dosyć sensacyjne, publikował nawet artykuły pod przybranym nazwiskiem w dosyć poczytnym i znanym dzienniku Plantation Tribe. Jednak został przyłapany i tutaj jednak stosuje... Podobno kamuflaż, być może zasłania się chorobą, być może czym innym, jednak jest to ewidentna gra na czas. Z tego co widzę w komentarzach, tutaj ludzie też mają podzielone zdanie na ten temat. Niektórzy uważają, że radowany jest ofiarą taką wystawioną publicznie. no Taką ofiarą, natomiast te właściwe osoby, które były odpowiedzialne za zabójstwo, nie poniosą y, żadnej odpowiedzialności. E, czy też tak uważacie, czy, czy myślicie, że on e, powinien zostać y, osądzony i karany za to, co zrobił? Myślę, że, że sprawiedliwość, czy Marianna... sprawiedliwość w tym przypadku jest bardzo wybiórcza. Na przykład, kto będzie sądził Busha za to, że wprowadził wojska do Iraku czy tam do Afganistanu? Serbia to nie jest to samo, co Stany Zjednoczone. My... Właśnie działają całkiem inne mechanizmy. Łukasz, możesz się coś do powiedzenia? Yy, moim Na zdaniem yy, wina radowana Karadzicza jest bezspodna, jednakże yy, zawsze yy, to już od czasów yy, sądu w Norymberdze w 1945 roku yy, wiadomo, że karana jest stro strona yy, w wojnie przegrana. Oczywiście wygrana wojna też ma yy, wygrana strona yy, też ma swoją winę, jednak yy, to są zwycięzcy, zwycięzców nie można osądzić. sądzi się przegrany. Mhm. No i tym akcentem chyba już zakończymy dzisiejszą audycję. No dobra, no to do usłyszenia. No to do usłyszenia.